Być, być ta kurwa stycznia, ale nie jest Obiecanki, cacanki, krzywdę zapisano w rejestr Pytajnik nad tym co się dzieje, boleje. Złodzieje marzeń rządzą, zaś bracik poleje. Przypadki po nas chodzą, koleje losu mącą Ile jeszcze mamy kłaniać się jebanym lordom? Jebanym lordom Jebanym lordom Ile jeszcze mamy kłaniać jebanym się jebanym lordom? A A, A. O. O, trzaskać wiami po kłótni całonocnej Chuj, się kręcić ten świat na stach mocny Jeszcze, ona pali wanie jego zdjęcie A on gubi jej pierścionek przez rozplutą kiesię z jesień, się. głupi zgulone skulone przy ze Zaopne, butwiejące codzienności leczą, nie leczą Doklejając kolorowe materiały pod powiekę Więc mam na osiedlu ogród i czerwoną rzekę Tak jest lepiej, na moment Potem on ma taboret, podżyrem do dynda Mimo to, ona świata, którym gardził, wytrwał Czas jak brzydwa twarz, przybrał lat Jej blask oczu z blaku. A uśmie mnie star w sercu kamien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 Mękany asfalt na chodnikach Brak towarów na półkach Choć karki w bajnikach Czy programy z Rubina Przed meczami panika Mój ojciec Robił wtedy drugiego technika Niebezpieczna Ale opłacany był za górnika Zomowcy Na ulicach Lali bezbronnych Stan domowej wojny Wjechać mogły je ciągi Ponownie a podobnie To wyzwoliciele Polski Wnioski Nie przez fały zakupę Zatrute młodsze pokolenia Systemem za szczute 15 lat piractwa Kurwa świetny przykład Szywa to nie dykta Lancia to nie cinklak Zmieniacie bandery, by od cholery się wyłgać, nie znacie bólu reprezentowanej społeczności. Nie mogę na to przystać, żądam sprawiedliwości. Lepszy doznam ukojenia, gdy podpalą stos z tymi odpowiedzialnymi za ustawowe zasadzki, zestawka do zbrodni nieadekwatnych, kiedy się rodzice zasilą moje podatki, kapcy nie miliardy, lecz też nie odpadki. Widząc reklamy gorycz człamsi Firma co dawała szmal to na licytacji Przyszłość pod postacią zagadki Chuj z demokracji Jeśli w tolerancji mieści się totalny wyzysk na aglomeracji To nie narzekanie, do błędów rozliczanie do nie do parlamentu, gamo jebane Miało być, być tak kurwa stycznia, ale nie jest Obycanki, cacanki, że desaty, zapisano w rejestr Pytajnik nad tym co się dzieje, bo mamy kłaniać się jebanym lordom niebanym lordom niebanym lordom ile jeszcze mamy kłaniać się jebanym lordom kto jest najgorszy Weź pokaż palcem kto który... Was nigdy nie wracał nad rańcem Dla jednych to zaleta Dla innych total bajzel Detal stwarza etap Chytasz też tak, drugi patrzę z boku Myśli, że coś nie tak, to czas na przetarg Poszła fama z korekta Zachęty spektak, wiem to bo jest tak Dzieciak pierdol to baw się równo Olej to całe gówno, Bo złapiesz doła Życiowa szkoła, czas na palety taka wola Hola, hola, przed patent co wystać zdoła doła, browa rana broja, skija, na kaca kola Ja nie czekam, wciągam mnie jak rzeka, wir wpadam Nadaję przekaz, składam Powaga, numera 100 zasada W bakterzu i it's Pogadać, kubaniec, własny styl, własny taniec Własne zdanie, balety i raniec Nie i faktów, to napyska graniec Na co gadanie, każdy łapie co jest dane jak panie Czasem lód, czasem graniec Czasem piwo, bo wpadło o dziwo w kiermanę. Każdemu to znane, czasem bez fajek A czasem z szampanem szarpane to wszystko Ale z bananem na ustach Nie zginę synciuę, panie pusta To to mnie furwia, to księga usta Polityk pustak i puta z ustaw